Minęła 16 tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon: zaproszenie ognia odzniczy prawdopodobną przyczyną pożaru krzyża papieskiego w Warszawie. Dużo miłości, ciepła i spokoju życzy Premier Donald Tusk Polakom na Wielkanoc. Ostrzeżenia synoptyków dla dziesięciu województw przed silnym wiatrem, przymrozkami oraz roztopami. Zaproszenie ognia to najbardziej prawdopodobna przyczyna pożaru papieskiego krzyża przed kościołem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie. Policja wykluczyła podpalenie drewnianej konstrukcji. Parafia zapewnia, że krzyż zostanie odbudowany. O szczegółach Michał Makowski. Papieski krzyż był pamiątką mszy świętej odprawionej w Warszawie przez św. Jana Pawła II prawie pół wieku temu. Upamiętnienie rocznicy śmierci papieża Polaka mogło być przyczyną zniszczenia pamiątki po Janie Pawle II. Do pożaru mogło dojść...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 Krzyże nie zakłóci jednak przebiegu wielkanocnych nabożeństw. Michał Makowski, Polskie Radio. Premier Donald Tusk złożył Polakom życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Szef rządu w nagraniu w mediach społecznościowych przywołał słowa, piosenki Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat. Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim.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 Dziś Wielka Sobota to w Kościele Katolickim dzień zadumy, wyciszenia, żałoby po ukrzyżowanym Chrystusie, a także czas oczekiwania na jego zmartwychwstanie. Tradycyjnie w tym dniu wierni udają się do kościołów, by poświęcić pokarmy na stół wielkanocny. To tradycja kultywowana przez Polaków także tam, gdzie żyją za granicą. I tak dla tysięcy naszych rodaków mieszkających we Włoszech, w Rzymie, w regionie Lacjum. Obowiązkowym punktem Wielkiej Soboty jest wizyta w kościele świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Od rana trwa tam święcenie pokarmów. Zwyczaj nieznany we Włoszech, ale mieszkający tam Polacy pielęgnują tradycję. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Najstarszy polski ośrodek duszpasterski poza granicami kraju, położony przy Villa Dele, Bottega Oscure przeżywa dziś prawdziwe oblężenie. Do auli świętego Jana Pawła II Polacy przynoszą tradycyjne produkty. Jajko, chleb, sól, chrzan. Ten chrzan chyba trudno we Włoszech dostać? No ale można przywieźć z Polski. Jest boczuś, jest kiełbaska wiejska. Jest chlebuś, który powinien być, jajeczka. Ale w koszykach dumnie prezentują się także rzymskie dodatki, jak chociażby gałązki oliwne, które tutaj zastępują nasze bazie. Tradycyjnego baranka często zastępuje kolomba di pasqua, czyli ciasto w kształcie głębicy, będące tutejszym symbolem Wielkanocy. Święcenie pokarmów to nie tylko rytuał religijny, ale też okazja do spotkania integracji wspólnoty polonijnej we Włoszech. Rzymy, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To są Aktualności Jedynki. Zero tolerancji wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego zapowiadają policjanci. Trwają wzmożone kontrole w związku ze świątecznymi wyjazdami. Sprawdzamy prędkość i trzeźwość kierowców nie tylko na głównych trasach, mówi komisarz Michał Michalski z Komendy Miejskiej Policji w Białym Stoku.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 A warunki na drogach mogą być wymagające dla kierowców. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 10 województw przed silnym wiatrem, przymrozkami oraz roztopami. W północnej części kraju, w części województw pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, czyli na obszarach nadmorskich, teraz wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Natomiast w północno-wschodniej części Polski w nocy przymrozki, w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, a także części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego. Oraz lubelskiego, z kolei na południowym krańcu województwa małopolskiego uwaga na rostopy. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Tomasz Kowalczyk czas na wiadomości sportowe. GKS Katowice wygrał z Wisłą Płock 1-0 w meczu 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bramkę w trzeciej minucie doliczonego czasu gry zdobył Lukas Clemens. Raków Częstochowa remisuje z Widzewem Łódź 0-0 po niemal godzinie gry, ale gra w dziesiątkę. Czerwoną kartkę za dwie żółte zobaczył Zoran Arsenić. Górnik Zabrze podejmie z kolei Krakowie. Zabrzanie zajmują czwarte miejsce w tabeli, mają 39 punktów, Krakowie jest na dziewiątej pozycji i punktów ma 36. Trener Górnika Michał Gasparik jest przed tym meczem optymistą. Myślę, że jesteśmy przygotowani, gramy w domu. bo W większości teraz na razie patrzymy na siebie, ale nie będzie łatwo, ale, ale chcemy w domu na pewno wygrać. Szkoleniowiec Krakowi Luka Elsner chwali Górnika, ale wie jak zagrać przeciwko temu rywalowi. Gramy z bardzo dobrą drużyną, która jest niebezpieczna w wielu fazach i może sprawiać nam problemy. Musimy być skoncentrowani, nie popełniać błędów, dobrze operować z piłką i być skuteczni. W tych ostatnich meczach wiele zależy od nastawienia mentalnego, a nasze podejście musi być perfekcyjne. Początek meczu Górnik Krakowia o 17.30. Na koniec dnia o 20.15 Jagiellonia Białystok zmierzy się z liderem Lechem Poznań. Żużlowcy Motoru Lublin w składzie Bartosz Zmarzlik, Martin Waculik i Kacper Woryna zostali w Gdańsku po raz piąty z rzędu mistrzami Polski Park Lubowych. Srebrny medal ponownie wywalczył GKM Grudziądz, a trzecie miejsce zajęła Betard Sparta Wrocław. Siatkarki budowlanych Łódź pokonały u siebie Uniopole 3-0 w pierwszym meczu półfinału Tauron Ligi i objęły prowadzenie 1-0 w rywalizacji do dwóch zwycięstw. Drugie spotkanie odbędzie się w środę 8 kwietnia w Opolu. W drugiej parze półfinałowej dewelopres Rzeszów prowadzi z BKS-em Bielsko-Biała 1-0 po wczorajszym zwycięstwie 3-0 w pierwszym starciu. Z kolei w Lidze Siatkarzy Asseko Resowia jedną nogą jest już w półfinale. Prowadzi Wolsztynie z AZS-em w setach 2-0, a pierwsze spotkanie drużyna z hali na Podpromiu wygrała 3 -0. Pogoda. Do końca dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. W wielu miejscach słabe przelotne opady deszczu, w szczytowych partiach tatr, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 11 do 16 stopni, chłodniej na północy od 7 do 11. Wiatr na ogół umiarkowany miejscami dość silny i porywisty, głównie nad morzem i w górach.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 Lucy, ja już nie mogę, wolę chyba być z Bogiem, czemu na mnie uparłeś tak się? Nie wymiechaj dzieciną jesteś moją ptaszyną, będę z tobą na dobre i złe.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 Odrodzona, nieznana. Odrodzona, nieznana. Dzisiaj proszę Państwa z Oxfordu. To znaczy ja, Grzegorz Kalinowski, jestem w studiu w Warszawie, ale w Oxfordzie jest Maciej Walecki, który rozmawia z profesorem Normanem Davisem. Dzień dobry Państwu z nieco pochmurnego, nieco wietrznego Oxfordu. Witam Państwa wraz z profesorem Normanem Davisem, chyba najbardziej znanym w Polsce historykiem, choć nie w Polsce urodzonym. Przypomnę tylko, że pan profesor zaczął pisać o historii naszego kraju we wczesnych latach 70., wydając w 1972 roku Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda, Szczegółowy opis wojny polsko-bolszewickiej w 1981 roku. Monumentalną dwutomową syntezę historii Polski, Boże Igrzysko, także Serce Europy, Europy Powstanie 44, w sumie ponad 20 tytułów. A na najważniejsze pytanie, dlaczego Polska? Mam nadzieję, usłyszymy dziś jeszcze odpowiedź, ale naszą rozmowę chciałem zacząć od wydarzeń sprzed dokładnie 100 lat. Dlatego przenosimy się teraz do roku 1926. Stulecie Polskiego Radia to jest ta data, którą świętujemy w sposób radosny, ale to także stulecie bardzo przełomowego wydarzenia, jakim był przewrót majowy. Biorąc pod uwagę czasy, czy było to rzeczywiście takie szokujące, ta decyzja Piłsudskiego, patrząc na politykę w innych krajach europejskich. Panie profesorze, czy z taką tezą pan się zgodzi? Tak, zgadzam się oczywiście z tym tezą, że przewód majowy nie był unikalny w Europie. Polacy patrzą oczywiście z, z własnej perspektywy, ale historycznie można powiedzieć, że takie przewroty były prawie normą w Europie lat dwudziestych. W Rzymie faszyści przyszli do, do władzy, ale wszędzie w krajach, gdzie panowali te imperia. Parę lat wcześniej. Czyli na Litwie, na Łotwie, na, na Węgrzech, w Jugosławii. Wszędzie z wyjątkiem Czechosłowacji. Były takie próby wprowadzenia demokracji, które spotkali się kłopoty, tak jak w Polsce. Więc to jest zjawisko nie czysto polski narodowy, to jest zjawisko europejskie z, z lat między wojniami, zaraz po I wojnie światowej. Polska nie była wyjątkiem. Jeśli chodzi o perspektywy Polski, przede wszystkim powie trzeba powiedzieć, to była tragedia, że Polacy walczyli między sobą. Kilkaset ludzi zginęli. Efekty tej tragedii potrwały dosyć długo. Poza tym, że te ustroje demokratyczne dopiero się rodziły, to czy po doświadczeniach wielkiej wojny ludzie po prostu uważali, że przemoc w życiu politycznym jest jednym z narzędzi, jednym z rozwiązań. Myślę, że tak jak dzisiaj niektórzy przyjmują przemoc jak, jako fakt życia, ale przecież po pierwszej wojnie światowej, gdzie miliony umierali, raczej było nadzieję, że demokracja prowadzi okres bez przemocy. I jak wiemy, to niesalgowicie się Udało. Ale z drugiej strony nie wolno przesadzać. Pilsudzki nie prowadził totalitaryzmu. Oczywiście prawa były skrócone nie, niektóre. Wojsko miało swoją rolę w, w rządzeniu państwa. Ta demokracja polska była ograniczona. Ale przede wszystkim... Nie wolno myśleć o Polsce w kategoriach tego, co się stało w Niemczech czy w Rosji Sowieckiej. Niestety tu, powiedzmy na zachodzie, mówią często o dyktaturach po pierwszej wojnie światowej. Włochy, no, Polska, rewolucja bolszewicka i tylko, że te kraje, Stosunkowo małe kraje Polska, Litwa, Węgry i tak dalej nie byli w tej samej kategorii jak Rosja czy Niemiec. W Rosji bolszewicy od początku prowadzili nie tylko dyktaturę, terror, właśnie morderstwo, taki zamord... zarmodyzm jak nigdzie indziej. To samo w latach 30. Hitler w Niemczech prowadził totalitaryzm, kompletny kontrolę nad, nad wszystkim w państwie i Polska nie była w tej kategorii. To jest, trzeba zrozumieć. To jest, Polska była młodym państwem. Były ogromne problemy, były te wojny na wszystkich frontach przez trzy lata. Była ta superinflacja, czyli problemy ekonomiczne. W pewnym stopniu było dalej zagrożenie od sąsiadów. Jeszcze nie za bardzo, na przykład Republika Weimarska w Niemczech też miała straszne kłopoty. Nie była ekspansywna jak trzecia życia 10 lat później. Ale jednak 25 rok. Niemiec dali do zrozumienia, że granice zachodnie zachodniej Niemiec są stale, natomiast granice wschodnie z Polską nie są stałe. Nie, tak, tak. Więc to wzbudziło naturalny niepokój. Podobnie w Rosji już był Związek Radziecki od czterech lat, tylko to też był jeszcze nowsze państwo. Stalin przez lata 20. zbudował swoją władzę, eliminował swoich przeciwników i jeszcze nie było te, tego stalinizmu, który powstał w rok i te plany, kolektywacja i wielki terror i tak, tak dalej, więc Kontekst tego przewrotu majowego nie było w momencie wielkiego kryzysu. I to powstało z różnych względów w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Nie było zgody o to, co znaczy demokracja. Różne stronnictwa mieli własne pojęcie i główny podział w Polsce był przez... Między obozem Piłsudskiego, który pochodził od lewicy, od PPS-u, który zawsze uważał, że naród jest naród obywateli. Wszystkich obywateli Rzeczpospolitej są Polakami. Trzeba pamiętać, że wtedy Polska nie była jak dzisiaj. Polska była Miało społeczeństwo wielonarodowe, 15% najmniej Ukraińców, ogromny Żydów i Litwinów, Niemców i, i tak dalej. I Pilsudski patrzył na tych wszystkich, obywatele, jako równi. Natomiast prawica, prawica nacjonalistyczna Demoskiego, główny przeciwnik Pilsudskiego, myśleli, że ten demos, nie, ten, ten lud, to jest czysto polskie, etnicznie. Polak, katolik. W takim wyobrażeniu Ukrainiec nie mógł być stoprocentowym Polakiem, obywatelem, czy Żyd też nie może być, czy, czy Niemiec, czy, czy innej mniejszości. I o to chodzi, że, że w 1926 ten konflikt o demokracji, co to znaczy? Jaki jest ten system demokratyczny, który mamy? Pilsudski się bał, że ta druga strona, ta strona nacjonalistyczna weźmie władzę i robi to samo, czyli przewrót, dyktatura prawicowa, narodowa nad y, wszystkimi. I Pilsudski poświęcił swojej karierie, tej wizji inkluzywnie. Gościem naszej audycji w radiowej jedynce był pół roku temu prezydent Bronisław Komorowski, który jako historyk i były prezydent został zapytany, który z przedwojennych prezydentów, jego zdaniem jest, no, mówiąc w skrócie, najlepszy. Wskazał prezydenta Wojciechowskiego, który pomimo, że był przyjacielem marszałka od początków ich socjalistycznej drogi, to jednak dla niego ostatecznie priorytetem było stanie po stronie konstytucji i powiedział Piłsudskiemu w dużym skrócie nie. Pan profesor, podejrzewam, że się zgodzi. Absolutnie się zgodzi. Wojciechowski miał kręgosłup. To jest najważniejsze w prezydencie, że on ma rolę ograniczyć ekscesów rządu. On miał pozycję konstytucyjną i mimo tego, że on był bliskim przyjaciela oni byli razem w Londynie. Mieszkali w jednym pokoju. On był właśnie z, z obozu socjalista. To on nie był przeciwnikiem politycznym, partyjnym, Raczej był po stronie Piłsudskiego dawniej. Więc tylko człowiek właśnie z kręgosłuchem mógł powiedzieć swojemu przyjacielowi, nie, nie możemy. I dlatego oczywiście on stoi wysoko wśród tych polityków międzywojennych. Odrodzona, nieznana. To była pierwsza część rozmowy Macieja Waleckiego z profesorem Normanem Davisem. Zostańcie Państwo z nami, z radiową jedynką. Za chwilę kolejna część tej audycji.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 Cloudy. Radio. Odrodzona Nieznana, dzisiaj naszym gościem jest Norman Davis. Tak naprawdę to my jesteśmy gośćmi profesora Normana Davisa w Oksfordzie. Rozmawia z nim Maciek Walecki. Pytanie, które... Na pewno nie jest łatwe i krótkie. Jest to materiał na wielotomowe opracowanie naukowe. Ale chciałem zapytać, ponieważ nasza audycja w Radiowej Jedynce traktuje już od dwóch lat o dwudziestoleciu międzywojennym, o niezwykle ciekawym, a złożonym okresie w historii Polski. Czy pan profesor zgodziłby się i pokusiłby się o określenie Polski międzywojennej, II Rzeczpospolitej, Państwo pełne sprzeczności. I czy w ogóle można byłoby zrobić jeszcze analogię z Polską po roku 1989? Ja bym powiedział, że zadanie Piłsudskiego jako naczelnik państwa w 18 roku było o wiele trudniejsze niż zadanie Wałęsy Solidarności, kiedy skończył się ten reżim komunistyczny. Bo przed 18 roku w ogóle nie było państwa polskiego. Część Polski leżało w Niemczech, w Imperium Niemieckim, część Rosji, w Imperium Rosyjski, część w Austrii. Wszystko w 18 roku mia miało powstać od nowa. Na przykład Wojsko Polskiego, o czym mówimy. Prawie nie było oficerów z wojska rosyjskiego, a niemieckiego też, bardzo mało. Oficerowie pod, pochodzili od wojska austriackiego. Natomiast Polacy z, z Niemiec, z, z poznańskiego na przykład, mieli zupełnie inne tradycje trenowany w, w wojsku niemieckim. Czy ja mogę pana profesora zacytować? Tak? Napisał pan w swojej książce Serce Europy, którą akurat mam pod ręką, austriacki oficer sięgał do francuskich podręczników, żeby wytłumaczyć żołnierzom z zaboru rosyjskiego, jak amunicją angielską załadować niemiecki karabin. Tak jest. więc to, to jest dobry przykład tych trudności. Natomiast w 90 89, 90 roku to było to samo państwo polskie, które zmienił reżim tylko że ten kraj był ten sam. Granice były te same, ci sami ludzie, oczywiście to było wiele y, gładzie i tak dalej. Nawet nie było takich problemów, jak czasem myśleli o personelu. Nie wszyscy, ale wiele personelu z PRL-u przeszli do służby w Polsce, po Wolnej Polsce nauczyli szybko ten nowy dyscyplinę. Przecież prezydent Kwaśniewski, demokratyczny prezydent, który miał swoje początki w PZPR-ze. Moim zdaniem nie ma porównywania. Trzecia Rzecz Pospolita powstała bardziej gładkiej niż ta druga po 18 roku. Pozwoliłem sobie na takie nieco prowokacyjne pytanie, bo chciałem... Poniekąd w ten sposób jeszcze bardziej pokazać, jak trudno było drugiej Rzeczpospolitej powstać i się utrzymać. I cały czas myślę o tej drugiej RP z pełnym podziwem, bo tak często jest krytykowana za różne słusznie i niesłusznie, mówiąc językiem zmienionej epoki, wypaczenia, ale, ale właśnie cały czas chyba warto powtarzać, jaki to był gigantyczny wysiłek, że to państwo powstało. Do 1939 roku wytrwało, przetrwało. No, zgadzam się absolutnie. Kiedy ja poznałem Polskę w latach 60 Oczywiście komuniści gardzali strasznie drugą Rzeczpospolitej, jak, jakby kryminalny reżim. I to było absolutnie nieprawda. Osiągnięcia tej drugiej Rzeczpospolitej były ogromne. Ja mogę powiedzieć, tylko w domenie kultury. W 18 roku zdaje mi się, że 70% obywateli byli nie, niepisemni. I całe pokolenie. Musiało być pisane do alfabetyzmu, do, może powiedzieć do polonizacji, bo dużo z nich, albo mówię Ukraińcy, ale to różne regiony, dialekty, języki i tak dalej. Bez szkolnictwa i tak dalej. To był ogromny sukces. W ciągu 20 lat prowadzi społeczeństwo od stanu przywitywnego do, do modernizacji. I to państwo nie umierało od swoich chorób, choćby, oczywiście były problemy, wady i tak dalej, ale to był zabit, zmordowany przez ym, sąsiadów, przez Hitlera i Stalina. I... Ym... Znowu zacytuję pana profesora, że ona się narodziła, Dojrzała, miała pewne wzloty i upadki, ale została zamordowana w 1939 roku. Tak, ona w pewnym sensie była zdrowy organizm, tak zdrowy organizm zabity brutalnie przez sąsiadów i nie wolno zapomnieć o tym. Bardzo łatwo jest krytykować, znaleźć negatywnych elementów wszędzie. Ale ta druga Rzecz Polspolita, moim zdaniem, dużo dobrego, pozytywnego i nie wolno właśnie patrzeć tak jak reżim po wojnie, po wojnie jako pogarda i, i tak dalej. Niedawno byłem w Muzeum Historii Polski na bardzo ciekawej debacie o wielkim kryzysie i o jego ludzkiej twarzy i wtedy pomyślałem sobie, bo już wiedziałem, że nasze spotkanie dojdzie do skutku, Oto, czy może pan profesor ma jakąś wiedzę o tym, jaka była ta brytyjska twarz wielkiego kryzysu. Moja babcia, pochodząca z Wilna, opowiadała, jak w sklepie były odkładane końcówki wędlin czy skrawki i było napisane dla bezrobotnych, tych redukowanych, wtedy mówiono. Ta świadomość w Polsce dzisiaj wielkiego kryzysu została chyba przez wojnę przyćmiona, a ten kryzys miał olbrzymi wpływ na to, jak Europa się politycznie też potem kształtowała, nawet po wojnie. Czy, czy w Wielkiej Brytanii wielki kryzys też był taką wielką traumą? Czy może tak jak w Stanach Zjednoczonych dopiero Druga wojna światowa tę gospodarkę podniosła, ta produkcja wojenna? Oczywiście nie, nie pamiętam tych czasów, ale sporo słyszałem ten wielki kryzys, the great crash, się mówi, miał przez Sporo lat, ostre czasy, przede wszystkim bezrobocie, głód, klasy roboczy w Wielkiej Brytanii bardzo cierpiali. Moje rodzice o tym mówili, oni sami przeżyli bez wielkiego, wielkich problemów, ale wszyscy mieli znajomych, którzy cierpiali. Ale trzeba powiedzieć, to, to był globalny kryzys kryzys. Bezrobocie w Ameryce były strasznie ostre I każdy kraj ludzie cierpiali strasznie wszędzie, w Niemczech. Skąd, jak tłumaczyć właśnie powstanie Hitlera nazistów? To jest na tle tych bardzo ciężkich czasów. Mówi się Hitler dziecko wielkiego kryzysu. Tak jest. Oczywiście w Rosji to były nadzieje, nie było tego systemu kapitalistycznego, ale w Rosji były jeszcze trudniejsze, ale nie z innych powodów. Wielki triumf komunistycznej propagandy, że u nas nie było bezrobocia. No, tylko jak wszyscy zauważają, za to była praca niewolnicza, wielki głód na Ukrainie, łagry i mordy. Kolektywizacja rolnicza, nie wiem, 17 milion ludzi zginęli w Rosji Znowu ja bym nie patrzył na te problemy wielkiego kryzysu w Polsce jako unikalne. To było powszechnie europejskie i transatlantyckie. Tak. Czy większą traumą był ten wielki kryzys? Czy jednak dla Brytyjczyków ten trudny okres po II wojnie światowej? To budzi w, w głowie takie wizje Wielkiej Brytanii przed wojną jeszcze imperialne. Imperium brytyjskie był cały do II wojny światowej i, i dalej, stworzyła zupełnie inny kontekst codziennego życia. Ja nawet sam wychowałem na, na książkach, które mówili właśnie o Imperium, o jakby Indiach, jakby część naszego świata. Muszę powiedzieć, ja dużo wiedziałem o Indiach niż o Polsce. Polska tysiąc kilometrów od, ode mnie, India, nie wiem, dwadzieścia tysięcy kilometrów od, ale to było jakby nasz. To, no. to Polska była egzotyczna. Tak, tak a, absolutnie, absolutnie. I dalej trochę tam jest świadomości Brytyjczyków, że mamy ten świat anglojęzyczny, Przecież Ameryka, USA to dawne kolonie brytyjskiego. No, Australia, Nowa Zelandia, Afryka Południowa i tak dalej. W pewnym sensie to wszystko jest bliżej niż Francja, 20 kilometrów od, nie, 30 km od Wielkiej Brytanii, czy nie mówiąc o, o, o Polsce, czy o Belkanach i tak dalej, więc to ta świadomość zmieni się, ale zmieni się powoli, powoli, bo ja w głowie mam to, co dowiedziałem się jako dziecko w szkole i tak dalej. Polacy też mają swoją świadomość, gdzie jesteśmy. Przeżycie polskie było bardzo inne od, od, od tego na Wyspach. Odrodzona, nieznana. To była druga część rozmowy Macieja Waleckiego z profesorem Normanem Davisem, na finał zapraszamy państwa za kilka minut. At so first just go sleep Turn the at first just go sleep turn the Odrodzona, nieznana, dzisiaj wyjątkowe wydanie trzecia część rozmowy Macieja Waleckiego z Normanem Davisem. Ponownie wracamy do Oksfordu. Panie profesorze, cofnijmy się do lat 60. Dlaczego Polska? Dlatego właśnie, że była egzotyczna? Albo że do Związku Radzieckiego się nie udało? Jaka była pierwsza myśl? Co to jest ta Polska? No to, to nie ja wybrałem Pol Polskę, raczej Polska wy wybrała mnie, bo to pojechałem zupełnie przez przy przypadek, student z odwrotu. Zacząłem lekcje rosyjskiego, dołączyłem się do grupy, która miała jechać do Moskwy. Konsulat sowiecki w Londynie odmów, odmówił nam wizę, więc co robi? Mieliśmy. Dziękujemy Wam, towarzysze. <śmiech> mieliśmy bilety kolejowe. Przed konsulatem sowieckim ktoś otwierdził na ulicy mapę Europy, dokąd ważne są te bilety kolejowe. Bo to mieliśmy jechać do granicy sowieckiej. Nie? I to był bilet Londyn-Terespol, więc na, nasza biedna gu, grupa bez wizy sowieckiej poszli do konsulatu PRL-u, czy ewentualnie jest możliwe, że ta grupa studentów mogli jechać z tymi biletami do Polski. Ten konsul generalny PRL-u wyszedł na ulicę z nami, powiedział, niesamowicie, każdy, który nie dostał wizy sowieckiej, będzie bardzo, bardzo dobrze przyjęty w Polsce. W końcu PRL-u. Więc pojechaliśmy do Polski w tej atmosferze, kompletna improwizacja. Nie wiedzieliśmy dokąd i tak dalej. I oczywiście we mną to wzbudziło straszne zainteresowanie, ale to... A to jest już ciąg dalszy na osobną rozmowę. Odrodzona, nieznana. Polskie radio w tym roku świętuje stulecie. Urodziny radia to jest bardzo ważny moment. W Wielkiej Brytanii to był 4 lata wcześniej, 22 rok jak powstał BBC. Ale to jest rewolucja w komunikacji. że Pierwszy raz ten głos radia był dostępny w każdym domu. To jest jedna rzecz, ale oczywiście e, moje pamięci e, radiowe to są z lat 70-80, kiedy bardzo często brałem udział w służbie BBC, Police Service, World Service. Mówiłem z Anglii przez radio do zamkniętego kraju. Polska była satelitą ZSSR. Na przykład moje książki były niedostępne, w ogóle historia Polski niedostępny w Polsce. Ja chyba byłem prawie nieznany w Polsce przez 20 lat, bo widzieli mnie tylko przez radio. Na przykład moja przyszła żona widziała Normana Davis jako głos na radio. Kiedy ja ją spotkałem, Pierwszy raz w Francji. Ona pytała, czy pan jest ten człowiek z BBC, który grozi interwencji sowieckiej. Ja powiem bardzo, przepraszam pani, a, że, że, że prowadziłem panią w błąd, coś takiego. Więc, ale to, to radio było bardzo ważny pomost dla, dla ludzi. Muszę dodać, że, że nasz syn, Krystian, który teraz jest korespondentem Financial Times w Nowym Jorku, zaczął swoją karierę w Polskim Radio w Warszawie. I o dziwo, on miał wtedy 16 lat, Widzieli, że on ma jakiś talent w mowie, on przedstawił wiadomości na polskie Radio, program angielski polski Radio. W pewnym sensie to był rewanż dla moje służby w drugim kierunku. Z okazji stulecia Polskiego Radia życzę o wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że przed, przed Radiem Polskim czeka milenium. Nie dalszy sto lat, tylko tysiąc lat. Norman Davis. Odrodzona, nieznana. Polskie Radio. Jedynka. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiejsza odrodzona, nieznana z Oksfordu tam był Maciej Walecki, który rozmawiał z profesorem Normanem Davisem. To ogromna przyjemność wysłuchania tego naukowca i znakomitego mówcy, sympatyka Polski i znawcy naszej historii i obiecuję. Że to nie koniec spotkań z panem profesorem Normanem Davisem. Wrócimy jeszcze do nich w odrodzonej nieznanej. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu Maciej Walecki i Grzegorz Kalinowski. Jedynka. Polskie Radio. No. And please the Lord But you don't really Care for music Do you? It goes like this The fourth, the fifth The minor fall That I've told the truth I didn't come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 Emilia Kleszczewska, zapraszam na Wiadomości z dróg. A tak naprawdę już w tym momencie widać, że wszystkie najważniejsze trasy w Polsce się rozluźniły. Tak naprawdę też tylko A1 w województwie łódzkim jest widoczne na mapach. Węzeł Kamieńsk do węzła Piotrków, Trybunalski Południe, a dokładniej na wysokości miejscowości Ochocice. Tam jest kolizja dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska i to utrudnienie jest od godziny 15. Tak jak informują służby, prace na tym Odcinku mogą potrwać jeszcze do godziny 18. Natomiast są odwołane już na pewno utrudnienia na ekspresowej piątce. To węzeł Śmigiel Południe w pobliżu miejscowości Targowisko w województwie Wielkopolskim na 33 kilometrze. Tam samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba została ranna. I jezdnia w kierunku Leszna była zablokowana, jednak w tym momencie można już tędy na spokojnie przejechać. Tak samo m, pozytywne informacje są z s Chodzi o węzeł Bolków, węzeł Kamienna Góra Północ, dokładniej na 342 kilometrze. Gdzie wcześniej był pożar pojazdu osobowego, zablokowana była jezdnia w kierunku Legnicy od godziny 13.30. A jeżeli chodzi o to, gdzie musimy jeszcze zwolnić, to na pewno droga krajowa numer 8, miejscowość Szklary w województwie dolnośląskim, gdzie trwają roboty drogowe. A tak naprawdę trwają one dzisiaj, ale jeszcze aż do 30 kwietnia trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. 22 513 11, 11 numer do Polskiego Radia Kierowców.